Cześć, witajcie. Ja nazywam się profesor Leniuch i zapraszam Was na moją kozetkę do audycji podca w podcaście profesora Leniucha. Yy, co dzisiaj ciekawego? No Dzisiaj mam troszkę ograniczony czas, ponieważ okazało się, że yy, Madziucha moja dostała wolne i stwierdziliśmy, że wykorzystamy ten czas na jakąś małą wycieczkę i trzeba było wszystko, wszystko na jednej w, w ciągu jednej godziny zorganizować, nawet mniej niż w ciągu jednej godziny. Musieliśmy zorganizować hotel dla kota, hotel dla nas, że, żeby, żeby kupić, zabukować bilety na pociąg ze Sligo do Dublina. No i w sumie zeszło nam troszkę nad tym, żeby żeby to wszystko ogarnąć. Kontakt z, z hotel dla kota, organizujemy u zaprzyjaźnionego weterynarza u którego Lusia ma wszystkie możliwe badania robione, gdzie była y, miała wszyscy, ma, ma całą swoją kartotekę no i przede wszystkim była już tam y, dwa razy zostawała sobie na noc więc jest y, znaczy nie tyle na noc co na kilka nocek e, płaci się za taką przyjemność tam około 6 do 9 euro już nie pamiętam 6 za kota, 9 za psa jakoś tak, więc chyba szósteczka za kota, no w związku z tym, że my wyjeżdżamy jutro nad ranem i wracamy w środę wieczorem a audycję miałem wypuścić w środę wieczór, więc nie chcąc y, zawieść moich słuchaczy y, postanowiłem nagrać to już dzisiaj skąd taki w ogóle pomysł na wycieczkę? no y, Wyszło, wyszło na to, że jest bank holiday teraz, największy bank holiday letni w Irlandii jakoś nie, nie szykowaliśmy się specjalnie na to, żeby, żeby sobie go obchodzić, coś zaplanować, no ale Madziuszka ma tydzień wolnego teraz, dostała no to musieliśmy sobie coś zorganizować, zabraliśmy się za to oczywiście szukając na Dzień Dobry Hotelu, gdy przeszukaliśmy platformę booking.com Znaleźliśmy sporo fajnych, fajnych opcji, szukaliśmy również na innych portalach, czy to na Airbnb, czy przez Ryanera może nie wiecie, ale Ryanair udostępnia taką platformę, jeśli się nie mylę to jest strona rooms.ryanair.com tak, ale my korzystamy ogólnie z booking.com, a oprócz tego z tripadwizora. Tribadvisor bardzo genialna rzecz, gdzie odwiedzający wystawiają również opinie, yy, czy za niezależnie, to restauracjom, hotelom, placówkom, gdzie się zatrzymują, atrakcją turystycznym. Zawsze sobie lubimy sprawdzić, gdzie przyjdzie nam mieszkać, co przyjdzie nam zobaczyć. No i tym sposobem właśnie zaczęliśmy dzisiejsze poszukiwania. Jak się to odbyło? Powiem Wam, że tak, na dzień dobry musiałem zadzwonić do weterynarza, a dzisiaj jest bank holiday, czyli wszystko zamknięte, ale na szczęście mam numer, numer prywatny do, do w sumie jednego z weterynarzy, którzy pracują, pracują w tej klinice. No i okazało się, że moglibyśmy zostawić na, na od środy do czwartku no ale ja potrzebowałem coś wcześniej i musiał, musieliśmy specjalnie w tym celu znaczy w zasadzie weterynarz pracujący w tej klinice musiał zadzwonić do pani, która tam też pracuje, czy byłaby tak miła i przyszła, otworzyła na chwilę yy, klinikę żeby przyjąć kotkę bardzo miłe z ich strony, bo wyrwałem kogoś w środku urlopu, w zasadzie też nie planowanie no, nie wiedziałem, że ta pani jest też na, że też ma wolne takie. No, ale spoko, wszystko się odbyło. Także lusię, że załatwiliśmy w ogóle. Jaka sytuacja, masakra. Zadzwoniłem po yy, taksówkę. W sumie na początku próbowałem zamówić taksówkę z aplikacji MyTaxi. Yy, bardzo fajna aplikacja. Super działa poza bank holidayami. Uwierzcie mi, no nie da rady tego obsługiwać płynnie, kiedy jest bank holiday, bo po prostu nie widać żadnej taksówki. No i wyszło na to, że musiałem zadzwonić na coś takiego jak radiotaksi. Zamówiłem taksówkę, no i przyjechał, przyjechał mi, no naprawdę najwolniejszy człowiek na świecie. Gość miał chyba z 70 lat. Przyjechał autem, yy, no wiadomo, że przyjechał autem jako taksówka. Autkiem, bardzo ładnie wyczyszczonym. Wchodzę tam, znaczy włożyłem baksy z kotem, karmę, wszystko elegancko. No i mówię gościowi, że gdzie jedziemy? Nie uwierzycie, jechał, jechał tak wolno, że na liczniku nie wskazywało żadnej prędkości. Yy, przejechaliśmy tak około połowę dystansu, jaki miałem i w pewnym momencie poprosiłem faceta, żeby się zatrzymał bo jeszcze w międzyczasie zadzwonił do niego jakiś kolega i zaczęli ze sobą rozmawiać yy, jak to Irlandczycy starsi, oni często rozmawiają bardzo niewyraźnie no ale wyszło na to, że jechał tak powoli, że po prostu poprosiłem go, żeby się zatrzymał, powiedziałem, że ja sobie szybciej dojdę Zatrzymał się, oczywiście skasował mnie na 6 euraczy. No i ja sobie poszedłem z Lusią y, siedzącą w baksie i z reklamówką tam z jej karmami mokrymi, suchymi. Po prostu z prowiantem na, do, do weterynarza. Tam musiałem poczekać znowu, zanim ta pani przyjedzie i odbierze Lusie. No ale jak już przyjechała i ją odebrała, to miałem wtedy możliwość skoczyć spacerkiem do domu, zrobić małe zakupy wybrać cashback na jakąś taksówkę rano jakbyśmy potrzebowali, gdyby padało wiecie, wiecie, no, na wyspie nigdy nie wiadomo jaka pogoda prognoza pogody może wskazywać, że będzie super a tak naprawdę może się okazać, że obudzimy się rano i będzie burza z ulewą więc, więc yy, wziąłem hajs na, na taksówkę właśnie. co jeszcze wziąłem Zabukowaliśmy ten hotel wcześniej yy, w, tym, w Dublinie. Powiem Wam, że za, zaskoczyła nas sytuacja, bo yy, tak szukaliśmy my czy Dublin czy G Galway. Dublin, Galway, Dublin, Galway, tak sobie przerzucaliśmy, no ale nie wiem z jakiego powodu Galway jest droższe niż Dublin. Autentycznie hotele B&B i wszystkie możliwe tam y, miejsca, gdzie się można było zatrzymać były droższe od tego, co jest w Dublinie. My w Dublinie byliśmy ostatni raz w zeszłym roku na koncercie y, Michała Szpaka, który miał w Dublinie. Wtedy też zatrzymaliśmy się w hotelu The Dean The Dean Hotel w Dublinie. Bardzo fajny hotel, w ogóle fajne wspomnienia mamy z tym hotelem. Tyle tylko, że y, jakby, jakby nie patrzeć, to jest dziwny hotel to nie jest taki typowy hotel On, jak ktoś jest bardzo zainteresowany zapraszam poszukać w Google. The De Dean pisze się Tychy E d E A N y, Dublin Hotel no i można powiedzieć, że troszkę nas zaskoczył wystrój no ale wtedy chcieliśmy jak najszybciej, najszybciej sobie zostawić rzeczy, i coś pozwiedzać wrócić tam, ogarnąć się iść na koncert właśnie Michała Szpaka a po koncercie też przeszliśmy, tam y, ogarnęliśmy się, poszliśmy jeszcze pozwiedzać Dublin nocą, y, zaliczyliśmy jakiegoś chyba Maka, wtedy, jeszcze tak, tak na, na kolację. No i tak, i w sumie było bardzo miło, muszę przyznać, tyle tylko, że tym razem ten hotel był niedostępny, co nas troszkę zdenerwowało, bo jednak... Fajnie jest, kiedy można się zatrzymać w tym samym miejscu, które się już zna, zwłaszcza kiedy się jest takim troszkę dziwolągiem jak ja. Ja, ja mam pod tym kątem wielki problem, żeby się zatrzymać w jakimś miejscu, które jest nie wiem, nieznanym mi jeszcze. Ogólnie nie, nie lubię testować nowych miejsc, ponieważ no, ja lubię, kiedy jest czysto. Zresztą madzie też, ale ja to już do przesady mam jakąś chorobę związaną z bakteriami i w ogóle z czystością y, kurzami i całą resztą no ale koniec końców udało się nam udało się nam teraz znaleźć hotel hotel y, to jest inny hotel tym razem mam nadzieję, że będę mógł wystawić o nim dobre opinie, jak przyjedziemy to na pewno tam y, nagram jakąś informację albo napiszę o tym y, na blogu y, zresztą tak w sumie może się pochwalę, że teraz możecie śledzić wszystkie moje poczynania internetowe w jednym miejscu, wchodząc na stronę internetową wiejaczka.com Tam jest łatwy dostęp do mojego bloga, mojego vloga, mojego właśnie podcastu, jak również są tam linki do Instagrama, profilu na Tumblr, na Twitterze, w stopce strony oraz... Gdzie tam? Yy, co tam jeszcze mamy? O, jest tam też yy, na samym środku górnego menu i w menu z boku jest yy, przycisk kawiarenki, gdzie zapraszam serdecznie do dołączenia do naszej społeczności, gdzie sobie możemy spokojnie, kulturalnie, bez żadnych chamskich troli pogadać, popisać. Zawsze przyjemniej niż się użerać. Co jeszcze? Yy, tak, no i, no i w zasadzie jak to wygląda? Zabukowaliśmy hotel na booking.com musieliśmy, musieliśmy jeszcze zabukować sobie dojazd jakoś. Patrzymy sobie na koleję ma, Na Intercity tutaj ze Sligo Mamy wyjazd Tylko, że wyjazd mamy o 7 rano I jesteśmy w Dublinie na 10 W sumie 3 godzinki Wezmę laptopa, może jakiś serial obejrzymy Zobaczymy jakąś herbatkę, kawkę sobie można będzie kupić w pociągu i, i jechać i się relaksować. Dzwoniłem też już do hotelu, okazuje się, że można sobie spokojnie y, porzucić bagaż wcześniej, mimo że mamy później, po południu, możemy się dopiero za jak to się, jak to powiedzieć, zameldować w pokoju, w hotelu, to można bagaż zostawić sobie już parę godzin wcześniej i iść na miasto. I taki mamy właśnie plan, żeby paść jutro do hotelu, jak dojedziemy na Dublin Connolly pijemy yy, sobie do hotelu, zostawimy tam bagaż i po, pójdziemy sobie właśnie, tylko pytanie, czy do zoo, czy do ogrodu botanicznego, a może nam jeszcze coś innego przyjdzie do głowy myślę, że fajna taka spontaniczna wycieczka będzie no i myślę, że będą też, będzie też fajny vlog. Oczywiście kamerę już podłączyłem. Baterie się ładują. W sumie bateria jedna. Mam jedną baterię do mojej kamery, ponieważ mam problem z dokupieniem drugiej. Problem jest taki, że nie ma już oryginalnych baterii. Nie wiem dlaczego Panasonic nie produkuje oryginalnych baterii do kamery, która ma zaledwie ten model, nie wiem, dwa lata? Rok? Nie wiem, bardzo szybko mają jakiś taki, y, mają, mają jakiś y, koniec produkcji zaplanowany. Mam nadzieję, że uda mi się gdzieś dokupić drugą baterię. Oczywiście byłem w Dublinie, też już kiedyś chciałem dokupić y, w Camera Center y, sklepie. No gość mi podpowiedział, że jedyne co może mi polecić to, żebym sobie kupił jakiś zamiennik. Z tymi zamiennikami jest tak, że troszkę się waham, ponieważ nie chcę, nie chcę kupować baterii tam za 50 czy 60 euro, którą wsadzę do kamery za y, tam prawie dwie stówy gdzieś, wyleje coś się stanie i, i będą problemy. To Lepiej już kupić coś oryginalnego i zapłacić więcej, ale mieć spokój, a przy okazji wiemy też na ile taka bateria nam starczy. Zobaczę, muszę coś pokombinować, ponieważ mam tylko jedną baterię i ta bateria może nagrywać coś około godziny z tego, co się orientuje. Czy to dużo, czy nie, nie wiem. Jutro na pewno zaczniemy rano. Kupiłem sobie też specjalnie na takie okazje specjalny taki statyw do, do kamery, który jest na łożysku kulowym. Fajnie, fajnie to działa, można sobie elegancko kręcić materiały z ręki z małego statywu. Mam również tego tak zwanego u który, który, z, no, z którego nagrywałem wycieczkę po Marble Arch. Na Gripie mogę zamontować oświetlenie dodatkowe dla kamery, a kamerę pod spodem. No ale jak będziemy chodzić po Dublinie, raczej dodatkowego oświetlenia nie potrzebuję. Także spoko. Ciekawe co nagram. Mam nadzieję nagrać jakiś fajny, fajny materiał właśnie z ogrodu botanicznego. Mam nadzieję nagrać też yy, materiał z Zo. Tylko mam taki problem z tym Zo, no bo ja już w tym zrobiłem parę razy i w zasadzie patrzyliśmy na bilety. Cena biletów 35 euro. A jedynie praktycznie nagram, jeżeli kupimy te bilety, to tylko po to, żeby nagrać vloga. No ale co, zobaczymy, zobaczymy. Może, może się skusimy, nagramy. Zdziwiło nas to, że nie można kupić biletów taniej przez stronę internetową, internetową w w Dublinie. Jest tylko opcja kupienia w tej samej cenie. No to już się nam zupełnie nie opłaca, bo gdyby się zmieniły nam jakoś plany, no to wtedy, wtedy nam nic z tego, a stracilibyśmy tylko 35 euraczy. Więc, Więc nie warto zupełnie wydawać hajsu wcześniej. Co z pociągiem? Pociąg kosztował nas 30, 30, chyba 9 euro, tak, 39 euro za dwie osoby w jedną stronę, więc około 78, 79 euro zapłaciliśmy za bilety do tego, do nagrywania, do, no, nie tak. nagrywania tylko do na podróż. I właśnie tak teraz do mnie doszło coś, że muszę sobie zabrać poduszkę. Ponieważ ja mam problem z moim karkiem i potrzebuję poduszki z tym tak zwanym y, wsparciem dla karku, muszę sobie zabrać poduszkę ze za sobą. Bo nie, czasem jest tak, że w hotelach te poduszki są bardzo takie... Jak to się nazywa? Y, Kurczę, brakuje mi czasem słowa po polsku. Takie um, cieniutkie, że jak się człowiek na nich położy, to jakby spał na kartce papieru. Ja to jednak lubię mieć podniesioną głowę wyżej y, w stosunku do, w stosunku do y, y, reszty łóżka. Lubię, jak ta głowa jest wyżej podniesiona, wtedy się lepiej wysypiam i jak się budzę, to mnie też kark nie boli. Strasznie, strasznie to jest głupie. Co mówię? No ale większość ludzi nie ma z tym też problemu. No, tak, tak więc biorę sobie zawsze w bagaż taki zwykły, który używamy jak le lataliśmy gdzieś na wakacje. Też poza Irlandię. To jakieś tam rzeczy do przebrania. Jakieś tam yy, nie wiem mm, klapki czy coś takiego. No i właśnie poducha gdzieś tam zabezpieczona w jakimś worku w jakiejś reklamówce. No i spoko. Zawsze można sobie ładnie wyciągnąć i przespać się wygodnie, zamiast gnieść się na jakichś bardzo takich delikatnych podusiach. Co jeszcze? No i, no, no i w zasadzie tyle to jest z planów jakie mam na, mamy na y, ten bank holiday dzisiejsze i macie wakacje, chwilowe, chwilowy urlop. Bo wakacje prawdziwe to dopiero przed nami, kiedy pojedziemy we wrześniu do Polski musimy pozałatwiać kilka spraw nie lubię specjalnie jakoś latać do, do Polski jakoś zawsze wolę polecieć gdzieś indziej no ale mamy kilka spraw do ogarnięcia przestanę bawić się pendrive'em bo pewnie y, ten <śmiech> będzie słychać jakby się tu obi obijało biurko więc zrobimy tak, że y, póki co nagram pół godzinki dzisiaj a kiedy wrócimy z Holiday'a, postaram się dograć jakąś resztę hmm, ciekawszych informacji, jak było. Przede wszystkim y, szykuję się do audycji. Chciałbym już <śmiech> za, troszkę zamknąć y, temat y, socjalu i dodatków socjalnych w Irlandii. Wleczę się to, wleczę się, bo jak patrzę się na audycję Andronów, profesora Leniucha, to sytuacja jest taka, że co, co nie zaczyna jakiegoś tematu, to ten temat ma kolejne podtematy, podtematy, podtematy i to się, tak, to się tak rozwleka i chyba chcę zrobić jeszcze tylko jedną audycję w tym temacie, <grym>, tematy w temacie, o socjalach i o zabezpieczeniu socjalnym, z zabezpieczeniem zdrowotnym, na co można liczyć sobie, y, przyjeżdżając do Irlandii. Oczywiście mając też już w Unii Europejskiej coś wypracowane. Nie mówię, że w Irlandii wypracowane, ale w Unii Europejskiej, czyli po 2004 roku, jak się już pracowało, to można sobie tutaj jakieś składki przenieść i na spokojnie, spokojnie korzystać z, ze świadczeń. Chociaż to też w zależności od tego, do jakiego ch, y, hrabstwa trafimy, bo w niektórych hrabstwach Irlandii jest wszystko łatwiej załatwić, w innych jest ciężej. Jednak wsz wszystko załatwić można dużo łatwiej niż w Polsce. Zresztą samo załatwianie, yy, samo załatwianie spraw urzędowych w Irlandii kontra Polska. Szkoda, szkoda w ogóle o tym rozmawiać. To, to już mieliłem. mieliłem wiele razy w Andronach. Ciekawy jestem, czy zorientowaliście się, jak zmieniła się jakość dźwięku? Dobrze mówię? Dobrze mówię. Jakość dźwięku, ponieważ zamieniłem moje studio, które miałem do tej pory, do nagrań, podcastu. Moje studio opierało się na mikrofonie z telefonu. W zasadzie dwóch mikrofonach z telefonu, ponieważ ta komórka, którą tam mam, ten smartfon ona posiada mikrofon u góry i na dole, to jest taki sprytny telefon, że można odebrać go również do góry nogami, automatycznie się wszystko przerzuca więc nieważne którą stroną odbierzesz, byleby frontem tak i w zasadzie wyszła taka, taka sytuacja, że jak grzebałem kiedyś troszkę w ustawieniach dźwięku y, słuchając sobie tych nagrań moich wcześniejszych zauważyłem, że lewa ścieżka jest zdecydowanie dużo bardziej głośna niż prawa i na słuchawkach się tego niezbyt wygodnie słuchało faktycznie, postanowiłem coś z tym zrobić, no co mogłem z tym zrobić, nie chciałem kombinować już więcej, mimo że fajnie mi się nagrywało na komórce y którą stawiałem sobie na statywie przed sobą i mogłem fajnie za pomocą oprogramowania MP3 HiQ Recorder sobie tam coś praktycznie darmowo nagrywać ponieważ sam, sam, sam ten program HiQ MP3 Recorder to są jakieś bardzo śmieszne pieniążki postanowiłem jednak zainwestować robiłem research jak to wszyscy teraz mówią ładnie szukałem sobie mikrofonu takiego dla moje, mo, moich potrzeb mojego studia do nagrywania właśnie podcastu profesora Leniucha zeszło mi zeszło mi z dobry tydzień zanim obejrzałem yy, przeszukałem sobie mikrofony które mnie interesują później na YouTubie przeszukałem prze sobie informacji o nich znalazłem yy, jednego gościa już nie pamiętam jak się nazywał ale prowadzi fajnego vloga w którym yy, robi zestawienia porównania różnych mikrofonów robi specjalne odcinki o mikrofonach Obejrzałem i na podstawie tego, co on opowiadał, jak on testował te mikrofony, wybrałem sobie jeden z nich. Tak więc, mikrofon, z którego teraz nadaję, to jest mikrofon firmy Samsung C01 U, jak U Pro. Samsung C01U Pro i do tego mam jeszcze osobno zainstalowany pop filtr, także y, mam nadzieję będzie słychać dużo, dużo lepiej niż było słychać z telefonu. To znaczy, że słychać lepiej to ja wiem, bo nagrywałem się, odsłuchiwałem, wysyłałem próbki ludziom i mówili, że no wow, jest różnica, jest różnica. No i dobrze, bo chcę, chcę żeby było mnie dobrze słychać, chcę, żeby słuchacze mieli też Radochę z tego, jak słuchają, a nie żeby cierpieli, kiedy lewe ucho już nie może, a na prawym jeszcze nie słychać zbyt, zbyt dobrze. W ogóle przygoda z mikrofonem przyszedł bardzo szybko. Zamówiłem go z Amazonu, zresztą tak samo jak i PopFiltr. PopFiltr to jest takie... Często możecie spotkać, może dużo ludzi nie wie, ale jak oglądacie gdzieś dyski, jak nagrywane są w jakimś studiu, to między osobą, która wykonuje tam wokal a mikrofonem jest takie kółeczko czarne z jakąś pończoszką nawiniętą coś takiego są też metalowe, ale to jest z reguły taka pończoszka i ta pończoszka jest na, naciągnięta na taką okrągłą na okrągłą ramkę i ją się stawia między, pomiędzy mikrofonem a nagrywającym Zadanie po filtra jest takie, że blokuje on tak zwane te głoski wybuchowe, pyby, tydy, że nie, nie, nie bolą uszy, kiedy się tego słucha. Zainstalowałem sobie to w bardzo prowizoryczny sposób. Szukałem, szukałem sobie uchwytu takiego mikrofonowego, sobie myślę, ale będę wyglądał prawdziwy podcaster. Będę miał elegancko, super ramię wyciągane tutaj. No nie. No nie, ponieważ y, jak zacząłem szukać, trafiłem na masę filmików i masę opinii o przeróżnych, nawet tych najbardziej y, znanych ramionach, które się, y, których używają zarówno podcasterzy, jak i gamerzy, czyli prawdopodobnie vlogerzy. Jest takie ramie, na którym się mikrofon instaluje. Możesz sobie to ramię pociągnąć, ona jest na sprężynie, elegancko można sobie je odsunąć. Wszystko pięknie, tylko jedna rzecz mnie zniechęciła. Bardzo dużo ludzi pisze o tym, że tam sprężyny skrzypią. Nie tylko piszą, nagrywają też, że sprężyny skrzypią, że z czasem się tak wyrabiają, że mikrofon opada. W jednym przypadku to znalazłem, znalazłem zdjęcia, gdzie gość zrobił po prostu zdjęcia jak uchwyt, to ramię puściło, gdzieś tam spaw puścił i mikrofon za prawie pół tysiąca y, dolarów Koś chyba podawał cenę w dolarach y, za pół tysiąca dolarów po prostu spadł i uderzył z metrowej wysokości o podłogę z metrowej? no myślę, że z metrowej y, to było, o podłogę no to, to nie jest, to nie jest dobre, kiedy takie rzeczy się dzieją z mikrofonami, ja to zrobiłem troszkę inaczej Używam obecnie tego mojego Samsona na takim statywie, który jest dołączony do zestawu. Fotki całego zestawu możecie łatwo sobie znaleźć na moim Instagramie, który również znajdziecie na wiejaczka.com. I taki właśnie, taki właśnie statyw jest dołączony w zestawie z mikrofonem. I tak na dobrą sprawę, to to jest bardzo fajny, fajna rzecz ponieważ kupujecie mikrofon czekacie te dwa dni robocze przychodzi mikrofon w pudełeczku otwieracie skręcacie ze sobą yy, jak się to nazywa yy, statyw i mikrofon wpinacie kabelek kabelek wpinacie do USB w laptopie czy tam w komputerze stacjonarnym no i w zasadzie to by było na tyle już działa jeżeli nagrywacie w Audacity tak jak ja. Wtedy musicie sobie tylko pamiętać o tym, żeby w menu tutaj u góry, tym takim bardziej obrazkowym menu koło ikonki mikrofonu wybrać mikrofon ten, który właśnie zakupiliście, który sobie wpieliście do USB, ponieważ na domyślnie będzie w laptopie ustawiony mikrofon ten la laptopowy. No i powiem Wam, no to, jest, to jest wszystko. Nie trzeba, nie trzeba robić nic więcej. Yy, bardzo łatwa konfiguracja Muszę przyznać, że myślałem, że będzie O, ale będzie trudno Chociaż robiłem różne próby Robiłem próby, jak będzie mnie słychać Kiedy będę mówił z dalsza, z bliższa yy, Kiedy będę mówił yy, Jak to mówić Bezpośrednio do mikrofonu tak Trzymając mniej więcej 6 cm Od mikrofonu usta w zasadzie tak 3 cm od popfiltra, a popfiltr sam od mikrofonu też 3 cm. No ale stwierdziłem, że ja to ma być wygodne, to ma dawać fan, to ma być fajne ogólnie, więc ja sobie siedzę teraz tak spokojnie rozłożony, tutaj nóżki mam na takiej specjalnej podusi, która leży na podłodze, nawet nie jest podusie, nie wiem jak się nazywają takie rzeczy. To jest takie coś, co sobie można w salonie koło yy, stolika położyć na ziemi i usiąść przy stoliku yy, może to się nazywa podusia, nie wiem w każdym bądź razie sobie na takim czymś trzymam nogi elegancko, siedzę sobie w fotelu a popfiltr przymocowałem sobie do ściany jest yy, ściągalny w każdej chwili mogę sobie to wszystko rozłożyć i powiesić elegancko na uchwytach które sobie w tym celu zrobiłem no i muszę przyznać, że bardzo fajnie mi się to studio y, sprawdza. Tyle tylko, że ma jedną pewną wadę. Ja y, studio zagospodarowałem sobie w jednym z pokojów w domu, który wynajmujemy. A co za tym idzie? Musiałem iść na pewne kompromisy, ponieważ y, nie chciałem przemieniać, przerzucać naszego życia do góry nogami i z... Y, Przenosić całego studia, jakby do y, drugiej strony domu, gdzie mamy sypialnie, A sypialni mamy w domu dwie, więc moglibyśmy się przenieść. Tyle tylko, że tam się wygodnie śpi i nie świeci aż tak bardzo słoneczko po oknach. Y, no ale tam jest ciszej. Jednak tutaj, gdzie mam teraz, od frontu budynku, no jest, jest delikatny problem z tym, ponieważ. Czasem możecie usłyszeć jakieś y, biegające za oknem dzieci, jakiegoś czekającego psa, jakieś y, przejeżdżające samochód, chociaż nie powinno być aż tak źle. No ale gdybyście się bardzo wsłuchali, usłyszeli coś takiego, no to już przynajmniej wiecie, skąd takie dźwięki się biorą. Jednak y, no ogólnie jest spokojnie. Osiedle jest spokojne, więc nie powinno być z tym większych problemów. I... Póki co muszę przyznać, nie chwaląc, że jestem z mikrofona, mikrofonu bardzo zadowolony. Sprawia wrażenie mega solidnego. Jest taki ciężki, czujcie, patrzyłem, on waży 400, chyba 11 gram. No, je, je, jest maszyna. Yy, do tego jeszcze statyw. Statyw jest taki dość śmieszny, muszę przyznać. To jest taka dziwna konstrukcja, krótkie takie trzy nóżki rozchodzące się na bok. No kurczę, działają mnie. Szkoda, nie, nie ma co narzekać. Wszystko fajnie działa. No i przede wszystkim też ten głos. Ten głos jest zupełnie inny. Tak, co jeszcze? No to tak jak mówiłem, planuję też z tymi andronami zakończyć troszkę serię socjali, tych irlandzkich, pomocy może podpowiecie mi w kawiarence, zachęcam was do tego jakie tematy was interesują jeśli chodzi o życie w Irlandii dostałem taką informację od jednego z słuchaczy, że yy, słuchaj stary oglądam twojego vloga i fajnie wszystko ale pokazałbyś ceny jak się żyje w Irlandii no okej okay. yy, tak sobie myślałem spoko, mogę, mogę wejść z kamerą Tyle tylko, że z tym gripem, którego miałem, on jest dość duży. On jest dość duży, dziwnie bym wyglądał latając po sklepie z kamerą i, i robiąc jakieś tam ujęcia, właśnie dlatego postanowiłem kupić ten mały statyw, na który sobie łatwo można będzie łatwo będzie można sobie zamontować kamerę i może bardziej tak dyskretnie coś nagrywać. Ja się zastanawiam, bo czasem oglądam sobie y, filmiki y, Gąciarza. Gąciarza Krzysia Gąciarza. Pozdrawiam, Krzysiu. Y, Casey'ego Neistata. Również pozdrawiam. Jak też y, Weroniki? Weroniki. Weronika, y, która mieszka w Chinach. Oni jakoś tak bezobciachowo chodzą sobie po tych sklepach, nagrywają. Ja jakoś czuję taki dyskomfort. Może stąd też y, jest to, że. No, ja nie lubię jakichś takich y, sytuacji, że tam ktoś zaraz wypadnie i zacznie robić mi jakieś sceny, że nie wolno nagrywać, czy coś takiego. Dlatego postanowiłem kupić tego, ten mały uchwyt i tak z doskoku coś nagrać. Bo teoretycznie nagrywać wszędzie można, wszystko spoko, ale jakoś człowiek się tak dziwnie czuje, kiedy musi wejść do sklepu i zacząć nagrywać jakieś tam y, filmiki. Mam nadzieję, że się jakoś z tym ogarnę i, i nagram dla was coś fajnego na dzień dobry teraz ładuję baterię, żeby była gotowa na Dublin na jutrzejszy w zasadzie dwudniowy wypad i się teraz tak zastanawiam mam już do złożenia dwa vlogi jeden z Merble Arch, gdzie byliśmy tam na pływaniu łódką w jaskiniach a podziemnych drugi vlog mam do, do złożenia z Bundaranu, a trzeci vlog będę nagrywał właśnie z wycieczki do Dublina i tam po Dublinie. I teraz jak to wszystko opublikować? Ponieważ za, zaplanowałem sobie ostatnio, że będę publikował jeden vlog miesięcznie, ponieważ miałem problem. Miałem problem z tym, że nie mając harmonogramu jakoś takiego ściśle wydawniczego, yy, ani nie publikowałem regularnie bloga, ani podcastu, ani vloga. Chcę, żeby to się zmieniło. Chcę, żeby była, była jakaś, yy, była jakaś yy, był jakiś plan wydawniczy. No i taki ostatnio yy, powstał yy, przy pomocy jednego z słuchaczy, który aktywnie się udzielał na stronie Kawiarenki. No i pomógł mi zadecydować nad tym jak będę, w jakiej formie będę podcast publikował? Bo y, miałem w planie robić takie krótkie, 15-20 minutowe podcasty raz na tydzień, albo coś dłuższego, tak w okolicy godziny raz na dwa tygodnie. Y, co z tego wyjdzie? No, wyszło tak, że y, wolicie y, słuchać mnie rzadziej, a dłuższe, dłuższe audycje. Co w sumie też jest fajnie, ponieważ się cieszę, że Was nie zanudzam. I chcecie, chcecie się czegoś dowiedzieć. Mam taki problem z tym, że z jednej strony chcę być bardzo profesjonalny, chcę brzmieć tak oj, bardzo profesjonalnie, chcę się zachowywać profesjonalnie, mówić do Was super profesjonalnie, po prostu brzmieć no jak Michał Szafrański z podcastu Więcej niż oszczędzanie Pieniędzy No i nagrałem ostatnio sobie taką troszkę audycję yy, w, w, Tak, to będą Androny ostatnie yy, To jest Androny 003, gdzie wrzuciłem jakiś tam wstęp jakieś zakończenie przedstawiłem się no i był odzew Ojej, ale mi się oberwało Tylko było Leniuch, wyciąg tego kija z dupy Leniuch, przestań być taki sztywny Leniuch, bądź sobą Lubimy cię słuchać takim, jakim jesteś A nie jakiegoś wyimaginowanego Super poprawnego yy, Tam nadającego No <śmiech> i muszę przyznać, że Troszkę zbaraniałem bo myślałem, że jak postawię na takie, że będę taki super, super elokwentny i super fajnie rozmawiał, to, to, to słuchacze się ucieszą, a tutaj mi się oberwało po uszach i w kilku, w kilku przypadkach musiałem się tłumaczyć, że no chciałem, chciałem brzmieć profesjonalnie, a, a okazało się, że wyszedłem na, na guptoka ludzie jednak ponoć wolą, kiedy jestem taki naturalny kiedy jestem sobą, kiedy się zawieszam kiedy sobie ciamknę czasem przeklnę i no po prostu jestem naturalny, nie jestem taki sztuczny. Cieszy mnie to cieszy mnie to, ponieważ yy, nie muszę być może nie tak, że nie muszę udawać kogoś, kim nie jestem, bo to nie chodzi o udawanie, tylko mogę tak po prostu mówić na relaksie, bo każdy z nas może yy, nie udając jakiegoś kim nie jest y, prowadzić audycję w, zarówno tak poważnie mając ten przysłowiowy kij w tyłku a można robić to na relaksie no i w sumie bardzo mnie ucieszył ten feedback od was, że no, chcecie, chcecie chcecie leniucha na relaksie no to, to dobrze w to mi graj, bo ja tak lubię ja lubię być sobą, nie spinać nawet nie wiem, dlaczego mi przyszła jakaś taka głupota do głowy, że będę taki, będę taki poprawny, to oho, oh, oh, ale się ludzie ucieszą. No, może kiedybym prowadził takie, taki podcast jak Michał, właśnie, gdzie trzeba jakąś tą swoją markę, takiej poważnej, dostojnej osoby, godnej, super zaufania, sprzedającej produkty finansowe, chociaż Michał chyba nie sprzedaje produktów finansowych on ma tam jakieś afiliacje ale on bezpośrednio nic nie sprzedaje a może yy, nie sprzedaje ale ch chyba, chyba przez linki jakieś afiliacyjne, co jakieś usługi sprzedaje więc on musi brzmieć poważnie No, ja się cieszę, że nie muszę że moi słuchacze stwierdzili, że pora leniuch wyciągnąć kija z Dubska i być po prostu sobą, takiego lubimy Cię słuchać taki, taki jesteś fajny takiego Cię chcemy no i okej okay. To mi gra i ja się cieszę, bo, bo, bo sobie siedzę teraz i mówię na relaksie. Nie jestem taki spięty jakiś niepoprawnie. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Dla osób, które są wtajemniczone, albo słuchają mnie od dawna, to wiedzą, że ja moją przygodę z nadawaniem audycji takich podcastowych rozpocząłem od nagrywania właśnie audycji radiowo-podcastowych dla y, internetowego radia y, o nazwie Nocne Radio. Tak, w sumie było fajnie. Było fajnie. Nagraliśmy wspólnie kilka, kilka audycji. Y, ja tam nagrałem 6-7 różnych odcinków. Ale też poszedłem na swoje. Ponieważ chcę mieć wolność. Nie chodzi o to, że w nocnym radiu nie miałem wolności. To jest chyba najbardziej luźne radio, w jakim można sobie można promować swoje treści, gdzie można nagrywać. Jest bardzo fajnie, tylko no... Miałem problem z trolem, który zarzucał mi jakieś sytuacje, że ja tam przychodzę do tego nocnego radia, ja tam tylko y, zarabiam na tym, że ja tam promuję swoje treści. Co jest kompletną bzdurą, bo... Na nocnym radiu nie zarobiłem ani, ani centa, ani, ani grosza. No, zbyt podatny się okazałem na atak właśnie takiego trola hejtera. No, ale to się już więcej nie powtórzy. To też dlatego postanowiłem pójść na swoje i tutaj już mi nikt nie zarzuci tego, że o, reklamujesz coś, chcesz na czymś zarabiać. To no nie jest tak, że chcę na czymś zarabiać, ale na przykład yy, prowadząc firmę, chciałbym móc o niej powiedzieć, nie krępując się tym, że za chwilę będę czytał w komentarzach, jak to się sprzedałem. No, jak się mogłem sprzedać w własnej firmie, się sprzedałem. Jak mogę tam, że ja pasożytuję na nocnym radiu. Gdzie taka jest prawda, że my z nocnym radiem zostaliśmy w super przyjacielskich yy, yy, stosunkach. Z, z, tam z kapitanami Nocnego Radia. Pozdrawiam tutaj Potrzebę19 i Krawca. No i oczywiście pozdrawiam wszystkich słuchaczy Nocnego Radia, którzy zapewne też odsłuchają tej audycji, ponieważ jak administracja Nocnego Radia mnie zapewniła, będą one też publikowane tam na czacie Nocnego Radia, więc fajnie, będę mógł sobie je tam rzucać. No a przy okazji będę miał spokój z atakami trolla, którymi zarzucę jakieś wyssane za przeproszeniem z dupy <głos》> zarzuty, że ja tam sobie zarabiam na tym. Nic z tych rzeczy i fajnie. I fajnie, ponieważ y, jestem właścicielem firmy zajmującej się projektowaniem y, obiektów 3D, jak również drukiem 3D i będę chciał zrobić o tym audycję. Y, jeżeli macie jakieś pytania, jakieś tematy, które Was w związku z tym interesują, bo technologie, o wymiary, o zastosowania druku 3D, no zapraszam do komentowania, do, może pod tym odcinkiem podcastu i postaram się na wszystkie pytania, które macie odpowiedzieć, zgodnie z moją najlepszą wiedzą, jaką posiadam w tym temacie. Na no, wiedzę mam sporo i wtedy w, wtedy nagram odpowiedzi takie, żeby Was również satysfakcjonowały. Ciężko mi jest, y, ciężko mi jest y, czasem się zebrać i powiedzieć tak, nie umiem tak zrobić, żeby przeprowadzić na przykład godzinną audycję i powiedzieć tak ładnie wszystko, że y, o samych podstawach, przejść przez wszystkie możliwe materiały, zastosowania, jakoś tak moje audycje są bardziej rozszczepane, nie mają takiej super, hiper spójności nad czym pracuję. Yy, muszę sobie robić do audycji i wiem, że na przykład teraz zrobiłem błąd, nie, nie robiąc sobie takiego planu. Muszę sobie robić taki, yy, taki, taką listę w punktach, gdzie będę miał zaznaczone o czym jeszcze powiedzieć. Ponieważ no czasem, czasem zapominam. Jakoś tak się rozkojarzę. Patrzę tutaj sobie na ten pasek w Audacity, który się przewija kiedy nagrywam i przed chwilą się tak dziwnie zamyśliłem, bo zauważyłem, że ten pasek przestał się przewijać tak jakby się zawiesił, ale już się nadgonił. Mam nadzieję, że wszystko się nagrywa bez problemu? Będę musiał to za chwilę sprawdzić. No i powoli będę musiał też zmykać spać, ponieważ mam 20:10. A muszę wstać o godzinie 6. Czyli już za mm, ile? 10 godzin? Ja lubię długo spać, czyli minimum te 8 godzinek będę chciał przespać. Ogolić głowę, żeby nie chodzić i nie straszyć moim łysieniem plackowatym yy, ludzi w Dublinie. I no cóż, witaj przygodo. Mam nadzieję nagrać coś fajnego. Patrzyliśmy z Maciuszką przed chwilą na temperaturę temperatura takie 15-17 stopni. Ja wiem, że jak ja mówię, że fajna temperatura 15-17 stopni, to tam ludzie, którzy żyją teraz w Polsce albo gdzieś na świecie, gdzie mają po 30, to sobie myślą, czy cię leniuch popieprzyło? Jaka temperatura fajna zamarznąć idzie? gdzie? No, nie. Powiem wam, że jeżeli yy, tak jak ja, pomieszkalibyście 10-11 w sumie już lat, ja 11, Madzia 10 lat na Zielonej Wyspie, przywyklibyście do tych temperatur i to jest tak, że na początku jak się tu przyjechało, to te 20 stopni, to człowiek jak przyjechał z Polski, gdzie było 30 kilka, no zimno, zimno, wiatr wieje, bryza do oceanu, no chłodno. Po latach człowiek się przyzwyczaił i teraz w zasadzie, kiedy u nas termometry pokazują 20 na zewnątrz, no to ja już umieram, ja, ja już nie mogę. Wtedy to najchętniej bym się po prostu położył położył, leżał i się nie ruszał, żeby się przypadkiem nie zmęczyć do tego jeszcze mnie męczy ta alergia, biorę jakieś tabletki na to bo, nie wiem, pylą jakieś rośliny i cały czas mam jakiś dziwny katar yy, przez co może tak słyszycie, że tak oddycham łapczywie przez te usta, łapię to powietrze no ale mam zatkany nos no, ciężej mi się oddycha przez nos kiedy, kiedy jest cały zapchany Miałem, mam to już od jeżeli się nie mylę, 3 lat i to mi się pojawia na wiosnę, znika na jesień, yy, więc prawdopodobnie jest związane to właśnie z pyleniem czegoś. Jest ciężko oddychać. Czasem czasem, czasem wleżę w, w tym łóżku i oddycham, jakbym, jakbym nie mógł po prostu się <słuch> łapie to powietrze, jak, jakbym przebiegł jakiś maraton. Byłem z tym u lekarza. Lekarz dał mi dał mi y, spray taki do nosa Awamys się nazywa ten spray no i muszę przyznać że fajnie się go używało do czasu y, a później kiedy poszłem po kolejny przestałem go używać z jakiegoś powodu, położyłem obok i zażywam tylko tabletki na alergię y, sytuacja jest taka, że Awamys ma jedną, jedną wadę, mianowicie co któreś co któreś przyciśnięcie powoduje, że idzie tylko jakiś procent tej, yy, jak to się nazywa yy, yy, zapomniałem nazwy. Yy, nie porcji, tylko takiego. Pomóżcie mi, ludzie, pomóżcie mi, zapominam słów, jak ja się cieszę, że ja nagrywam ten podcast, bo po, po tylu latach w Irlandii zaczyna mi brakować słów polskich, dawki, tej dawki idzie procent tej dawki na przykład do jednej dziurki, a do drugiej idzie pełna dawka, a pisze, że nie można prze, przekroczyć jednej dawki na, na dziurkę w nosie w ciągu doby. No i to takie nigdy są nie są równe jakoś super, hiper te szczały, żeby ciężko jest równomiernie dawkować, no ale będę musiał do tego wrócić. Zwłaszcza też, że ja sobie ostatnio yy, nie używam praktycznie alkoholu. Miałem tak Długo, że lubiłem sobie tam wieczorkiem walnąć jakiegoś browarka, napić się dwóch piwek czy cydru. Cydr bardzo lubię. Yy, no i w związku z tym odstawiłem, odstawiłem też ten lek. W sumie, to, w sumie to jest rozwiązanie zagadki, dlaczego go nie biorę. Ponieważ piłem sobie browarka. No a nie chciałem mieszać. Yy, chociaż lekarz powiedział, że chyba nie ma jakichś specjalnych przeciwwskazań, żeby napić jakiegoś piwa przy tym, ale nie chciałem ryzykować ja już w życiu miałem raz na dżerkę żołądka więc wiedząc jaki to jest ból, nie chciałem nie chciałem ryzykować będę musiał wam awamiosu wrócić mam nadzieję, że mi pomoże z tymi wszystkimi okropnymi alergiami a póki co póki co muszę sobie powalczyć trochę z moją nadwagą sytuacja jest taka, że no nie wiem, nie umiem, nie umiem ogarnąć mojego organizmu, bo jak piłem alkohol, jadłem niezdrowo, praktycznie ważyłem mniej, niż kiedy zacząłem się zdrowo odżywiać, odstawiłem, odstawiłem właśnie piwo, przestałem jeść wieczorami, praktycznie przestałem słodzić i w tym momencie mój organizm zgupiał i stwierdził, że no dobra, no to skoro Skoro Leniu chce się odżywiać zdrowo, no to ja mu odłożę to chyba wszystko w dubsku. No i dziwnym trafem nie lecę nic w dół na wadze. Na takiej już jakby diecie jestem od 3-4 tygodni. To w ogóle jest kpina, bo w styczniu sobie zrobiłem takie postanowienie, że chcę z 90 kg zjechać na 70 w ciągu roku. Hmm. Już wiem, że mi z tego nic nie wyjdzie, bo czy jestem na diecie, czy nie jestem na diecie, czy jem zdrowo, czy jem niezdrowo, czy piję z tam alkohol, czy go nie piję, czy używam cukrów, czy ich nie używam i mimo to, że się bardzo dużo ruszam, bo ja spaceruję dziennie po godzinę, dwie, codziennie, moja waga stoi po prostu w miejscu. Ja, ja nie wiem. Nie wiem, o co chodzi, muszę poszukać jakiejś odpowiedzi na to, na to pytanie może w internety mi odpowiedzą, co robię źle. Bo jeszcze rozumiem, kiedybym y, na przykład ograniczył tylko y, się pod kątem diety, a się nie ruszał. Ale naprawdę się dużo ruszam. Od początku roku robię konsekwentnie 100 pompek y, dziennie. Oprócz tego robię też ćwiczenia na, y, rozciągające. Yy, takie no, delikatne w związku z tym, że mój kark to już jest yy, że tak powiem historia ćwiczę sobie na tyle na ile mogę, spaceruję bardzo dużo bo tam czasem zawołam Lusie i sobie idziemy na spacer yy, możecie obejrzeć filmik jak sobie chodzimy na spacer, jak wejdziecie na YouTube'a, wpiszcie sobie yy, Profesor Leniuch Walk with Luna tam jest spacerek z Lusią, jak wychodzimy i chodzimy sobie po osiedlu. Kotek chodzi oczywiście bez smyczy, ponieważ no, nie mogę, nie mogę zaufać właścicielom psów, którzy powinni prowadzić psy na smyczy, tak jak ja prowadziłem kiedyś kotkę na smyczy, ale puszczają wielkie, wielkie psy na luzem. Jeszcze są, to nie jest tak, bo wielki pies, wielkim psem. Są, są psy y, duże, które są w miarę przy, przyjacielskie, które tam tylko kota pogonią dla zabawy ale jest tutaj taki na osiedlu kobieta, która y, puszcza, puszcza wilczura, bardzo dużego wilczura luzem, wiem, że była sytuacja taka, że ten wilczur gdzieś już przewrócił jakąś dziewczynkę jakieś dziecko i kiedyś ten sam wilczur puścił się za y, w pogoń za Lusią która sprytnie, sprytnie to wszystko zauważyła Uciekła w krzaki, z tych krzaków skoczyła na mur, z muru na y, bok y, budynku, domu, gdzie mieszkamy. Znaczy nie tylko nie, nie, nie, na domu, na jednego z domów, na osiedlu, gdzie mieszkamy o w tej kolejności. No i przed, w ty, tym sposobem uciekła. No i od tej pory przestałem ją prowadzić już na smyczce. Wtedy na szczęście się smyczka jakoś zerwała. No i kot, kot uciekł bo by nie było już Lusi więc wchodzimy sobie bez smyczki zresztą to jest przydatne bo miała przez ten okres kiedy z nami jest już 3 lat praktycznie yy, myślę, że około 5-6 sytuacji kiedy jakiś pies zaczął ją gonić i ona sobie sprytnie uciekła na drzewo, koty są w ogóle zajebiste zobaczą, że jest jakieś niebezpieczeństwo to jakimś, jakimś cudem zawsze wyrośnie im drzewo, na które mogą wyjść zresztą koty nie wychodzą tylko na drzewo jak gonią je psy mieliśmy taką sytuację tutaj kiedyś na naszym osiedlu, że przyleciały kruki kruki to były i to nie było 20 kruków ich tu przyleciało chyba z 1000 jak siadły na dachach domów to wszystkie dachy były na czarno nie wiem, to była jakaś taka plaga no i siadły też na drzewie, które mamy tutaj zaraz przed drzwiami wejściowymi, frontowymi, yy, na no, tam 3-4 metry od, od wejścia do domu siadły te kruki, no i Lusia od razu się aktywowała, chcia, chcia, chciała upolować coś, weszła na to drzewo Guptok no i weszła tak jak ja wiem na wysokość 6-7 metrów. No, kruki poleciały, a kod na drzewie został. Na szczęście jakoś się ogarnęła i z tego drzewa ładnie zeszła. Ale przez chwilę miałem cykora, czy da rady, czy trzeba będzie po nią włazić. A ja sam nie lubię chodzić po drzewach, bo... No to już nie te lata, nie te lata. <grych> Jak już człowiek ma te 33 lata, to się e, e, raczej patrzy za tym, żeby sobie siedzieć spokojnie. Ewentualnie pójść na e, miły spacer, usiąść na plaży... Niż szwendać się po drzewach i w najlepszym wypadku jeszcze z tego drzewa spaść. A jak już spadnę to przy okazji się połamie. Tak. No nic. Teraz się już będę żegnał powoli. Yy, opublikuję ten wpis. Pytanie czy dzisiaj? Prawdopodobnie dzisiaj go opublikuję albo sobie go przygotuję. I opublikuję go w środę jak wrócę. Będę miał już gotowy. I myślę, że niedługo nagram drugą audycję właśnie tą na temat tej, tych socjali, zamykając już temat Irlandii jako kraju so opiek, opieki socjalnej i może zajmiemy się tym, gdzie warto zamieszkać, co warto zobaczyć, jak przylecieć do Irlandii, gdzie gdzie pójść, gdzie, gdy przylecimy. Bo tak ostatnio się zastanawiałem nad tą sytuacją. My już tu jesteśmy wiele, wiele lat, ale ludzie, którzy przyjeżdżają do Irlandii, nawet mających tutaj jakiś tam znajomych, no wysiągną z tego samolotu i w Dublinie no i muszą, muszą gdzieś, znaczy nie tylko lotnisko jest w Dublinie, mamy kilka lotnisk, no ale przyjmijmy, że w Dublinie no i muszą iść po bagaż, muszą iść na odprawę. Wszystko jest fajnie, ładnie, kiedy trafimy na ludzi, którzy już tu też wiedzą, jak się poruszać i po prostu się do nich człowiek podepnie, ale są sytuacje, znam sytuacje, gdzie ludzie, którzy nie znali angielskiego, tak się zakręcili, że przeszli jakoś w ogóle po odprawie, wyszli gdzieś, no, zakręcili się mocno w tych, w tych wszystkich labiryntach lotniskowych. Więc taka podpowiedź. Zawsze idźcie za tłumem, który wyszedł z samolotu. <śmiech> w sumie logiczne, ale jednak warto podpowiedzieć. <śmiech> Będę kończył. Będę kończył. Mamy około tam 50 kilku minut nagrane. A ja muszę jeszcze wydrukować bilet na... Yy, znaczy numer referencji... Yy, ten, jak to się mówi, rezerwacji na autobus i w sumie nie muszę drukować potwierdzenia na hotel, bo mam to w telefonie w ogóle polecam aplikację booking.com jeżeli lubicie podróżować to bardzo fajna apka, gdzie można sobie wszystko ładnie prowadzić tam rezerwacje są zapisane miejsca gdzie się było jakieś opinie ludzi przeczytać no ale do opinii też polecam TripAdvisor, TripAdvisor to jest zdecydowanie mój ulubiony portal jak chcę się dowiedzieć o jakimś y, miejscu, czy warto czy czysto, czy cicho y, czego się spodziewać, zdecydowanie TripAdvisor polecam też póki co się żegnam zapraszam do odwiedzenia, odwiedzania mojej strony wiejaczka.com. Tam wszystkie nowości, jakie, jakie są na blogu, vlogu czy podcaście, łatwo można znaleźć. Można też, jak to młodzież teraz mówi, folu, followować. <grych> profil na Instagramie. Zapraszam na, do dołączenia się do społeczności Kawiarenki. To jest profil na Facebooku, który został. Stworzony po to, żeby łatwo mi było się komunikować z moimi słuchaczami, czytelnikami, osobami, które oglądają też vloga. A są, to są tacy ludzie, którzy mnie również czytają, słuchają i oglądają. <grym> Bardzo mi miło. No i co? No i to by było na tyle. Yy... A, jeszcze w zasadzie możesz yy, na stronie mojej wiejaczka.com jest tam taka, taka zakładka jak kubek kawy no i możesz mi postawić kawę, jeżeli lubisz to co robię bardzo łatwo można kliknąć, ale ja nie namawiam, bardzo się ucieszę, ale nic na siłę jeżeli się podoba zapraszam, a jeżeli się podoba a nie masz ochoty nic wpłacać w zupełności to rozumiem i będę na pewno robił dalej to co robię Chociaż pamiętam, jak dostałem swoją pierwszą wpłatę, jak ja się ucieszyłem. Tak mi się od razu chciało nagrywać, taką miałem, takie miałem ciśnienie. Będę już nagrywał kolejne. Nagrałem kolejną audycję. Przyszła jeszcze 10 razy większa wpłata. Sobie myślę, no nie. No, ale później nie nagrywałem nic przez ostatnie tam parę tygodni i jakoś. Kubek z kawą wysechł, ale może się coś, ta, może coś tam wpadnie. Jeżeli wpadnie, to na pewno podziękuję w kolejnej audycji, yy, o ile nie zapomnę, ale powinienem pamiętać. Trzymajcie się. Dziękuję bardzo za wspólnie spędzoną godzinkę. Mam nadzieję, że nie pomarudziłem za dużo i że fajnie ci się tego słuchało. I zapraszam wiejaczka.com. A profesor Leniuch będzie teraz nagrywał na luzie, bez żadnej tam spinki i bez kija w tyłku. Trzymaj się, pozdrawiam, trzymajcie się moi kochani słuchacze i do zobaczenia, do usłyszenia.